in a poor country and by the time you were 28 years old you have so much money you can't even count it Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, haciendo negocios así que pues fresco, ustedes eligen. Plata o plomo. But I don't want to get ahead of myself. I dzisiaj mam dla Was małą dawkę seriali, których już nie będę tematycznie katalogował, czy to według gatunku, czy według wydawcy, dystrybutora i tak Nie będę ich też układał jakoś według dat emisji. To będzie zupełna losowość. I zaczynamy od mocnego startu. Eee, Narcos. Narcos to jest serial, po którym dość głośno było przed rokiem Netflix jesienią we wrześniu wypuścił pierwszy sezon Narcos Tak na dobrą sprawę ten serial mogłem omawiać jeszcze w podcaście wakacyjnym Podsumującym lato 2015, ponieważ no, on e, wystartował jeszcze przed takim oficjalnym startem sezonu 2015-2016 Ale ja obejrzałem go z opóźnieniem i o tym serialu było głośno. Przez długi czas mówiło się, że jest to najlepsza produkcja, jaką do tej pory wypuścił Netflix. Narcos była to biografia, filmowa biografia kolumbijskiego narkobosa Pablo Escobara. I to jest no, niby historia znana. Ale jak dla mnie, no, pierwszym w ogóle podstawowym plusem tego serialu jest właśnie to, że opowiada on e, taką historię i daje mi możliwość pogłębiania swojej wiedzy na temat e, historii Pablo Escobara, ponieważ ja niby żyłem w tamtych czasach, no ale tak naprawdę, no co tu będę okłamywał? Moja wiedza na ten temat była mikroskopijna. I oczywiście, no ja rozumiem, że te wydarzenia na potrzeby serialu zostały jakoś tam y, zmienione, zmodulowane na, no, na potrzeby tego medium, ale to daje mi y, takiego kopa, takiego bodźca, żeby sobie poszukać, pogooglować, a oglądając ten serial non-stop... Y, Sprawdzałem fakt, że w internecie, no, czyli głównie Wikipedia, więc to też takie źródła no, bardzo pobieżne i niekoniecznie wierne rzeczywistości, ale bardzo dużo y, sprawdzałem historii kolejnych nazwisk, kolejnych bohaterów i to jest naprawdę duży plus, bo człowiek dowiaduje się dużo więcej, a ta historia jest naprawdę y, godna poznania. Ten serial jest pół na pół mniej więcej anglojęzyczny, także polecam, jeżeli będziecie oglądać na Netflixie, raczej wybrać wersję z napisami, bo lektor jest tylko do tej anglojęzycznej wersji i jeżeli wybierzecie opcję z lektorem, no to trochę was to może rozpraszać. Teoretycznie minusem tego serialu, ale to tylko teoretycznie, i tutaj mogę wejść w większą dygresję, jest brak jakichkolwiek w zasadzie bohaterów, z którymi jakoś byśmy się wiązali, czy utożsamiali. No utożsamiali to może za dużo powiedziane, ale brakowało mi tutaj przynajmniej na samym początku takich bohaterów, którym mógłbym kibicować. No bo jednak większość serialu skupia się na tych złych i w tym przypadku ci źli są naprawdę cholernie źli. Wiecie, w ostatnich czasach powstało dużo seriali no o tych złych, ale pokazanych z takiej strony, że widz mimo wszystko im kibicował. Czy to, nie wiem, rodzina Soprano, Dexter, synowie anarchii, Breaking Bad i tak dalej. I teraz, czy, czy to jest minus, no, y, że, że tutaj mamy... Y, takie postaci, którym nie sposób kibicować, no bo nie wiem, nie wyobrażam sobie widza, który faktycznie zżyłby się z Pablo Escobarem i mu kibicował. No jest to tak nieprzyjemna postać, że, że po prostu nie sposób tego, tego zrobić, mo, moim zdaniem. No. Ale pytanie, czy jest to minus, ponieważ te seriale, które wymieniłem, to trochę powodowały takie patologiczne zachowania. Tutaj chyba najlepszym przykładem będzie Synowie Anarchii, bo, bo no, mamy głównych bohaterów, którzy są mordercami, którzy są przestępcami, ale ich historię śledzimy i z nimi się zżywamy i widz im naprawdę bardzo kibicuje i z nimi e, trzyma, a w każdym takim serialu mieliśmy jakieś postaci, które robiły im gdzieś tam pod górkę i czasami to byli faktycznie nieprzyjemni bohaterowie, ale bardzo często to byli normalni, pozytywni, w w takim normalnym sensie, bohaterowie, czy to jacyś policjanci, czy żona, czy rodzina. I to zawsze było tak przedstawiane, że naprawdę rosła ogromna nienawiść wśród widzów do tych postaci, do tych normalnych postaci, do nie wiem, matki walczącej o los dziecka, czy do policjanta, tak naprawdę egzekwującego prawo. Także w momencie, gdy mamy taki serial jak Narcos, gdzie tego typu zachowania się nie rodzą, to w zasadzie chyba powinno się potraktować jako plus. Dla mnie takim serialem był Breaking Bad, to znaczy oczywiście na, w zupełnie innej skali, ale ja... Przez cały serial nie byłem w stanie kibicować Walterowi White'owi, głównemu bohaterowi. A ten serial też budził bardzo podobne reakcje internautów, widzów. Przecież ja dopiero w zasadzie później się dowiedziałem, że jak wielka nienawiść była w stosunku do żony Waltera White'a. Jak, jak widzowie nienawidzili w zasadzie każdej sceny, gdzie ona się pojawia, każdego zdania, które ona wypowiada i, i jak ona robiła podgórkę temu biednemu Walterowi, który tak dla rodziny się poświęca. A to, to były pozytywne postaci. Ja na przykład przez cały serial nie byłem w stanie wyobrazić sobie zakończenia, w którym Walter przeżyje, w którym Walter, nie wiem, skończy się to dla niego dobrze. Ja czekałem przez cały serial, czekałem, żeby ten serial skończył się dla tego bohatera źle. I to jak najbardziej źle, jak, jak najgorzej by się skończył, to no, tak by było najlepiej, bo ta postać była bardzo nieprzyjemna i y, ja ją bardzo negatywnie odbierałem, chociaż cały serial uwielbiam. Y, przeciwieństwem mógł być Dexter, gdzie pomimo, że on się skończył koszmarnie i tragicznie, no to, to też mieliśmy głównego bohatera negatywnego, a, ale... On był na tyle pozytywnie przedstawiony, że ja nie chciałem, żeby to się skończyło źle dla niego. Tak jak w Synach Anarchii było mi to w zasadzie obojętne, ale miałem nadzieję, że to będzie mocny finał i że rozwali tę drużynę, ale to bardziej dlatego, że po prostu taki finał byłby lepszy. Nie dlatego, że ich nie lubiłem, bo ich bardzo lubiłem. Tak w przypadku Dextera nie wyobrażałem sobie, że on na koniec, nie wiem, wpadnie, zostanie złapany albo zabity. Zupełnie inaczej to było prowadzone, żeby... To się miało tak zakończyć. Natomiast Narcos kojarzy mi się dużo bardziej z takim serialem australijskim Bikey Wars, Brothers in Arms i to był serial troszeczkę w stylu synów Anarchii tylko, że dużo bardziej rzeczywisty, no i oparty na autentycznych wydarzeniach dużo krótsza historia, kilkuodcinkowa pokazująca wojnę dwóch klubów motocyklowych zakończonych krwawą masakrą podczas festynu i e, mówię, że dlatego Narkoc mi się z tym kojarzy, no bo oba e, przekazują prawdziwą historię i w obu przypadkach ja bardzo dużo właśnie czytałem o tej prawdziwej historii i w obu przypadkach, pomimo, że to jest bardzo brutalnie przekazane na ekranie, to się nie umywa do tego, jak to wyglądało w rzeczywistości. W rzeczywistości to było ekstremalnie brutalne, wręcz wydawałoby się niemożliwe, wynaturzone wydarzenie. No okej, okay, ale to się tyczy tych, tych negatywnych postaci. One tutaj są na pierwszym planie, one tutaj mają większość czasu ekranowego, no ale jednak mamy też głównych bohaterów, agentów DEA. Zresztą jeden z nich jest narratorem całego serialu i opowiada nam, snuje nam tę opowieść. Przy czym no, na początku oni są dość mocno zmarginalizowani, ja mam wrażenie. Nie sposób ich na początku polubić, bo to jest gdzieś jakiś tak jakby bardziej dodatek do tego serialu. Oni później wychodzą na pierwszy plan i mniej więcej od połowy ja faktycznie zacząłem tym postacią kibicować i jakąś tam więź czuć pomiędzy widzem a bohaterem, przy czym oni też nie są krystaliczni. Ich metody są dalekie od śnieżnobiałych metod policyjnych, oni bardzo mocno również balansują, a w zasadzie mocno nawet przekraczają granice prawa. No w walce z takim przeciwnikiem walczą taką bronią, jaką mogą walczyć. I to też jest siła tego serialu, no ale to ponownie tworzy nam bardzo takie balansujące na tej takiej granicy między, między pozytywnym a negatywnym bohaterem nawet tych teoretycznie dobrych postaci. W przypadku pierwszego sezonu każdy odcinek zdaje się być mimo wszystko takim osobnym filmem. To jest oczywiście jedna wielka spójna historia, ale to nie jest tak, że mamy jedną zamkniętą opowieść pociętą na 10 części. Tylko tutaj każdy odcinek to jest jakiś rozdział przedstawiający jakąś wyciętą, ale spójną i przymkniętą historię opowiedzianą przez narratora i zamkniętą jakimś podsumowaniem. Narkos pierwotnie miał być filmem, ale tego materiału było tak dużo, że ostatecznie zrobiono z tego serial. I to jest serial dziesięciodcinkowy, przy czym no, ostatecznie okazało się, że to nadal jest za mało. Ten serial urywa się w, no, w połowie, to może źle powiedziane, bo... Tak naprawdę ten pierwszy sezon jest bardzo napchany materiałem i z kilkunastu tych najważniejszych lat baronowego życia Escobara to na ten ostatni, ten drugi sezon finałowy, który teraz wystartuje to została sama końcówka bodajże półtora roku życia Pablo. No i właśnie, we wrześniu wystartuje drugi sezon tego serialu, finałowy, ponieważ już wiemy, że na koniec Pablo zginie. To była chyba pierwsza zapowiedź tego finałowego serialu, taki graficzny teaser mówiący nam, że na koniec Pablo zginie. I ja bardzo polecam przysiąść do tego serialu, bo, no bo to jest naprawdę kawał dobrego materiału filmowego i kawał dobrej historii. I między innymi dlatego mówię o tym serialu już teraz, żebyście, w razie gdybyście się tym zainteresowali, żebyście mieli jeszcze miesiąc czasu na obejrzenie pierwszego sezonu, a potem drugi już można sobie na bieżąco to będzie cała paczka udostępniona jak zawsze. Ten serial zaczyna się od definicji realizmu magicznego, bo paradoksalnie ta opowieść jest odrealniona. Nie do uwierzenia. Bardziej jak jakaś makabryczna, groteskowa baśń. Historia fantastyczna, wyrwana z rzeczywistości, a tak naprawdę to, o czym już mówiłem, jak to często bywa, może i zmieniona pod kątem nadania dynamiki, nadania języka filmowego, ale... I tak bardzo złagodzona w porównaniu z rzeczywistymi faktami. Jakby to nie było jasne, ja bardzo polecam, a teraz przeskakujemy w zupełnie inne rejony. Tak jak mówiłem, tutaj w tych ostatnich podcastach już sobie przemieszałem całkowicie tematycznie seriale i teraz z dobrego przeskakujemy do bardzo złego. I tutaj mam na myśli Heroes Reborn, czyli Herosi Odrodzenie. Ja powiem tak... Mm, gdy startował pierwszy sezon Herosów, to oglądałem go na bieżąco i byłem zakochany w tym serialu. Ja bardzo, bardzo lubiłem ten serial. On był pierwszy jego sezon, był naprawdę bardzo dobrym sezonem bardzo dobrą historią, przemyślaną, fajnie skonstruowaną, i to było coś nowego, bo. Teoretycznie to się łapie, wiecie, do seriali superbohaterskich. Ja mogłem o tym wspomnieć w tych podcastach, w którym mówiłem o Marvelu czy DC, ale że tam tak ograniczyłem się do konkretnych wydawnictw, to już, to już sobie darowałem Hirosów. i to się oglądało świetnie i to było zapowiedziane, że kolejne sezony to będą tak jakby kolejne tomy tej historii. przy czym w tamtych czasach zapowiadało się to tak, że masa bohaterów zginie, to będą zupełnie inne historie z nowymi postaciami i tak dalej, i tak dalej. No bo jednak tematyka dawała naprawdę szerokie pole do popisu. Ostatecznie finał pierwszego sezonu był najsłabszym odcinkiem całego pierwszego sezonu i ja wtedy ten drugi sezon na bieżąco zacząłem tylko oglądać, ale chyba po pierwszym czy drugim odcinku spasowałem i już potem jakoś nigdy więcej po ten serial nie sięgnąłem, no aż do teraz. Szczególnie, że opinie ludzi, którzy dalej oglądali na bieżąco były coraz gorsze i coraz więcej ludzi odpuszczało sobie ten serial i tak naprawdę no nie dobrnęli do jego końca. Kiedyś w teorii wielkiego podrywu Sheldon zażartował sobie jak się kończy seriale, że trzeba je doprowadzić do końca, przy czym Heroes jest takim wyjątkiem, ponieważ stawał się na tyle coraz dorszy z sezonu na sezon, że ludzie sami przestali to oglądać. Jakoś ponad dwa lata temu na Super Bowl pojawił się pierwszy teaser odrodzonego serialu. To było na fali tych odrodzeń telewizyjnych, przy czym to był sam początek tej fali. Dopiero zapowiedziane było odrodzenie 24 i, i to chyba wszystko. Wtedy chyba jeszcze nic więcej nie było w zapowiedziach i ja się bardzo, ale to bardzo podjarałem tym, ponieważ no 24 uwielbiam, więc sama możliwość powrotu do historii Jacka Bauer'a to już ja byłem w niebie, a tutaj nagle walą mnie herosami, gdzie ja to wszystko oglądałem, wiecie, w konkretnym czasie, na konkretnym etapie mojego życia, które ja bardzo miło wspominam, a który już się niestety zakończył bardzo, bardzo dawno temu. A teraz miałem taki powrót, no siedzę tutaj w domu i mogę sobie powspominać przy tych serialach tamte czasy. Więc stwierdziłem, że odświeżę sobie cały serial Herosi. E, robiłem to, no wtedy to zacząłem od razu robić, to był tam, nie wiem, do... dwa lata temu jakoś. Pierwszy sezon naprawdę łyknąłem jednorazowo. Ale historia się powtórzyła. Okazało się, że ten finał naprawdę jest kiepski, bo nawet po tych kilku latach, jak powtarzam sobie serial, jak wracam do niego z zupełnie innym nastawieniem, to finał nadal jest kiepski. W porównaniu oczywiście z całym sezonem. I ponownie zacząłem oglądać drugi sezon i go po jednym czy dwóch odcinkach zmęczyłem, nie dałem rady. I rok temu, w wakacje. rok temu w wakacje zrobiłem sobie taki długi maraton e, wszystkich sezonów. Drugi, trzeci, czwarty. E, to nie była przyjemna podróż. Momentami było naprawdę katastrofalnie źle. Ale mimo wszystko no cieszę się, że to obejrzałem, bo to... Jest jakiś tam ważny serial w telewizji, to że on miał wzloty i miał upadki i miał jeszcze więcej upadków i miał gigantyczne upadki, no to, to nie zmienia faktu, że, że, że tak czy siak w, w miarę przyjemnie oceniam całą tempowtórkę, patrząc na to z dzisiejszego punktu widzenia. No i zacząłem oglądać Heroes Reborn. Na początku była to seria epizodów, które tworzyły tak naprawdę jeden odcinek, później po, po złączeniu, to się nazywało Dark Matters i to już dawało nam całkiem niezły obraz, z czym będziemy mieli do czynienia. Przy czym też wyjaśniało dość dokładnie niektóre kwestie, także jak ktoś zaczął na przykład oglądać od pierwszego odcinka, no to miał dużo więcej tajemnic niż ci, którzy obejrzeli sobie te epizody, bo tam jednak dość dużo było wyjaśnione. No niestety cały ten nowy, odrodzony serial Herosi okazał się przeokrutnie słaby. On był zrobiony na bardzo podobnej zasadzie, przy czym mieliśmy tu nowych bohaterów, nowych słabych bohaterów, ze słabymi mocami, ze słabą historią, z słabą genezą i w ogóle było to przeokrutnie nijakie. Do tego wątek azjatycki rozgrywał się w grze, czyli mieliśmy zwykły film fabularny, Połączony z animacją komputerową, która wyglądała koszmarnie i która była w ogóle chyba jednym z najgorszych wątków tego serialu, a przy okazji jednym z ważniejszych wątków tego serialu. Cała historia była również słaba, do tego cały sezon był na takiej oklepanej do bólu zasadzie zrobiony. Czyli znów musimy ratować świat, znów wszystko, co nam jest teraz przedstawione, to są jakieś nie do końca zrozumiałe e, wydarzenia, a potem gdzieś tam po ośmiu czy iluś odcinkach, w dwóch, trzecich serialu dostajemy, w tym przypadku dwa odcinki, e, w których cofamy się w czasie i w których Dopiero poznajemy całą historię z przeszłości, która tak naprawdę prowadzi nas do tej opowieści snutej od pierwszego odcinka i która dopiero tak naprawdę klei to wszystko i sprawia, że to wszystko nabiera ręce i nogi. Ja nie wiem, czy jakikolwiek sezon Herosów był robiony na innej zasadzie. Chyba we wszystkich było to zagranie właśnie z cofnięciem w czasie i z pokazaniem nam jeszcze raz tej historii poprawnie i tak, żeby się nam to wszystko teraz w głowie poukładało. I to zwykle były najlepsze odcinki całego serialu i w tym przypadku to też było chyba z tego, co pamiętam, najlepsze odcinki. Do tego w, akurat w tych odcinkach z retrospekcjami wracało najwięcej starych bohaterów, bo tak naprawdę oglądając tych odrodzonych herosów, to się tylko czekało, żeby ktoś z, tych, z tej starej gwardii się pojawił bo ta nowa była tak nijaka w większości i tak, i tak beznadziejna, że tylko czekaliśmy, aż tam się pojawią stare postaci. Niestety ich zbyt dużo nie ma w tym y, serialu. Tak czy siak, w momencie, gdy te odcinki z retrospekcjami wrzucają nas już na odpowiednie tory i już zmierzamy do tego finału, to wcale nie ratuje tego serialu. Jak Tradycji musiało stać się zadość i finał jest po prostu katastrofalnie zły, jest nijaki i tak naprawdę po tym finale to kończymy serial z poczuciem zmarnowanych 13 godzin, a, a, a licząc u epizody to nawet 14 do tego tradycyjnie na koniec mamy zapowiedź kolejnego tomu, bo to zawsze tak było, że kończył się sezon i ostatnia scena to była, tak, był taki prolog do następnego tomu. No Jak wiemy, już następnego tomu nie będzie. No Niby tak samo skończył się czwarty sezon. Zapowiadał nam piąty, on miał swoją nazwę, bo tam wszystkie sezony miały swój tytuł. I tutaj w sumie to było ciekawe, bo ten tytuł wtedy, piątego sezonu, to tutaj przejął pierwszy odcinek Odrodzonych Hirosów. Więc jakaś ciągłość została fajnie zachowana. No do tego Hiros Reborn kontynuuje nam dokładnie świat po wydarzeniach z czwartego sezonu, czyli po wydarzeniach, gdzie Claire Bennett pokazała się światu, ujawniła światu istnienie Hirosów to tutaj mamy już po kilku latach bardzo duży konflikt na linii Normalni Ludzie, a Ivosi, tutaj na nich mówi się Ivos. No tak czy siak, no, ten serial, naprawdę, no, mógłbym polecić tylko mega fanom oryginalnego serialu, a myślę, że mega fani oryginalnego serialu obejrzeli go, także jest to sezon dla nikogo, bo komuś, kogo nie interesowały pierwsze sezony, to nie polecam. Nawet nie wiem, czy ten sezon można by oglądać bez oglądania wcześniejszych serii. Wydaje mi się, że tak, że on jest oderwany, ale to jednak spory próg wejścia. Okej, okay. przechodzimy do kolejnego serialu. Znów zupełnie zmieniamy tematykę i będą to Kroniki szanary. Kroniki szanary to jest serial fantastyczny, przygodowy, wyprodukowany przez MTV. I to jest serial oparty na książkach Terego Brooksa. Dokładnie na trylogii Miecz Szanary, ponieważ te kroniki Szanary składają się z różnych cykli. I ten serial jest oparty konkretnie na drugim tomie. To jest adaptacja drugiego tomu trylogii Miecz Szanary pod tytułem Kamienie Elfów Szanary. W Polsce ten serial był emitowany na AXN pod koniec marca, Natomiast już wiemy, że powstanie kolejny sezon, co mnie akurat bardzo cieszy. Ja o tym serialu dowiedziałem się zupełnie przypadkiem. Kolega wrzucił na Facebooka trailer pierwszego sezonu, to było w zeszłe wakacje, kiedy zapowiedź pojawiła się na poprzednim San Diego Comic Con i mnie się ten trailer bardzo spodobał, przy czym kolega... Pracuję w wydawnictwie wydającym książki Terego Brooks'a, także to była taka w połowie polecanka, w połowie reklama, ale na tyle spodobał mi się ten zwiastun, że ja sobie zapisałem ten serial do obejrzenia. I to jest trudny serial do omówienia na tej zasadzie, że mnie go ciężko komukolwiek polecić, ponieważ to jest taka bajeczka. Mamy świat elfów, ten świat elfów jest zagrożony przez wielkie pradawne zło, czyli przez demony. Mamy wielkie drzewo Elkris, które obu zaczyna obumierać. Król elfów wysyła drużynę yy, na misję, która ma yy, za zadanie ocalić, odrodzić drzewo Elkris. W tej drużynie mamy jakąś tam dzikuskę, elfią księżniczkę, i pół elfa spotkanego po drodze, który okazuje się być potomkiem ważnej postaci z poprzedniego tomu. No i to wszystko jest takie ładne, młodzieżowe i takie właśnie, wiecie, pod MTV. Przy czym, no właśnie mi na takim serialu cholera zależało, bo ja, gdy tylko zobaczyłem ten trailer, no to po prostu obudziła się we mnie taka tęsknota za właśnie takim fantazy. za takim czystym, pięknym światem, za taką magią i takim czystym fantazy. Przykładowo, ludzie bardzo podjarali się kilka lat temu grom o tron, że właśnie odchodzi od tego typu fantazy. Że to jest takie fantazy dla dorosłych. Ja ten serial w Wtedy bardzo krytykowałem, bo ja nie mogłem się wbić w tego typu historie i bardzo mi się nie podobało właśnie, że to jest takie fantazy bez fantazy, taka magia bez magii. Później przeczytałem książki, no jeszcze nie skończyłem czytać, ale jestem bliżej niż dalej. I, i, I mimo wszystko wciągnąłem się w to. Zacząłem oglądać serial, ale... Yy, zacząłem go oglądać jeszcze raz, ale spasowałem po drugim sezonie, przy czym już nie dlatego, że mi się nie podobał, bo na tyle się w to wciągnąłem, że bardzo mi się podobał, ale mieszało mi się to bardzo z książkami i po prostu tak sobie postanowiłem, że najpierw skończę książki, a potem wezmę się za serial, przy czym ostatnio coś nie idzie mi, to kończenie książek. No, nie jestem na bieżąco, widziałem tylko dwa sezony Gry o Tron. Kroniki szanary są przeciwieństwem tamtego serialu. To jest serial właśnie dla dzieci, dla młodzieży, mamy problemy tych, tych młodych ludzi, tego półelfa i tej bojowniczej dzikuski i tej księżniczki. Oni tam się w sobie zakochują, a ten półelf ma nie wie, kogo wybrać. Raz jest tą, raz z tamtą. No, ja wiem, że to się wielu, wielu, wielu ludziom nie spodoba. Do tego to wszystko jest takie, wiecie, ładne, kolorowe, trochę w skali mikro, chociaż rozmach tego świata jest, yy, znaczy rozmach wizualizacji tego świata, gdy te krainy są nam pokazane, to naprawdę wygląda kapitalnie, ale potem, wiecie, przenosimy się znów, schodzimy na ziemię do naszych bohaterów i oni w zasadzie wszędzie dochodzą w 5 minut i wydaje się, że ten świat jest bardzo mały, chociaż... Cała kreacja tego świata fantazy na gruzach naszego jest kapitalna. Bardzo mi się podoba, jak oni idą tym magicznym, zielonym, kolorowym światem i co jakiś czas gdzieś tam mijają jakieś takie pozostałości po naszej cywilizacji. Jakieś place zabaw, zardzewiałe huśtawki, jakieś stare mosty, fabryki i tak dalej. Wszystko porośnięte już roślinnością, wszystko przykryte teoretycznie tym nowym, magicznym światem, ale cały czas widoczne. To się bardzo dobrze ogląda, no ale... Trzeba wyraźnie podkreślić, dla kogo ten serial jest. Jeżeli czujecie potrzebę, tak jak ja, żeby sobie obejrzeć taki lekki, magiczny, yy, fajny, przyjemny serial, to ja polecam, ale no wiem, że to wielu osobom nie podejdzie. Mnie się oglądało to bardzo dobrze, oglądałem na bieżąco, co tydzień czekałem na kolejny odcinek, teraz czekam na drugi sezon, z przyjemnością będę go oglądał. Przy czym po książki raczej chyba nie sięgnę, bo, bo to już trochę za dużo. Okej, okay, na koniec został mi brytyjski serial The Five. To jest serial, który całkiem niedawno leciał w e, telewizji, jakoś wiosną. U nas w Polsce puszczał to Kanal Plus i skończył też bardzo niedawno, bo w lipcu poleciały ostatnie odcinki. Polski tytuł tego serialu brzmi, e, i to uwaga, to jest cały tytuł, Porzucony według Harlana Cobena. Koniec tytułu. No i tytuł już zdradza, czym jest ten serial. To jest serial stworzony przez pisarza Harlana Cobena. To nie jest ekranizacja jego książki, a Coben napisał to na potrzeby właśnie telewizji, na potrzeby serialu. I jeśli czytaliście jedną książkę Cobena, niekoniecznie wchodzącą w ten cykl o Majoronie Bolitarze, to tak, jakbyście czytali wszystkie. No, one różnią się szczegółami, oczywiście to są zupełnie inne historie, ale jest, zwykle jest ten jeden szablon wykorzystywany bardzo często czyli mamy jakąś historię sprzed lat, bardzo często sprzed dekad, kiedy ktoś zaginął i życie toczy się dalej. Natomiast po tych 10, 15, 20 latach, w tym przypadku, w przypadku DeFife, jest to po 20 latach. Coś wychodzi na jaw i nagle okazuje się, że ten ktoś, kto zaginął, to wcale nie zaginął, że ten ktoś, kogo nie ma od tych 20 lat, to może cały czas gdzieś żyje. No i na skutek tego jednego wydarzenia, zazwyczaj to pociąga za sobą masę innych wydarzeń i mnóstwo innych historii wychodzi na jaw. To są często też nie do końca jakoś związane tak szalenie mocno ze sobą historię, bo bardzo często ten jeden wątek wyciąga jakąś zupełnie inną sprawę kryminalną, którą gdzieś tam w międzyczasie się rozwiązuje, a, a ten główny wątek się cały czas ciągnie, ale mniej więcej tak to wygląda u kobena. No i bardzo często to się kończy happy endem. Nawet jeżeli nie w takim dosłownym sensie, że ta osoba się odnajduje, o i mamy wielką miłość i tulenie, to happy endem na zasadzie, że po prostu no, zostaje rozwiązana ta historia, więc osoby, które gdzieś tam przez te 20 czy 15 lat czuły cały czas, e, żyły w niewiedzy, no to teraz gdzieś to się jakoś rozwiązuje i, i to jest zawsze w takim tonie bardziej szczęśliwym niż, niż złym. No i tak jak wam przedstawiłem taki losowy szablon, schemat powieści Harlana Kobena, taki jest ten serial. Przy czym na potrzeby serialu jest to trochę bardziej rozbudowane. Tutaj też mamy historię czworga y, przyjaciół, którzy 20 lat temu wyszli do parku i zostawili tam młodszego brata, jednego z nich. To znaczy odesłali go do domu. Ten brat do tego domu nigdy nie wrócił i od tamtej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nasi bohaterowie dorośli, każdy gdzieś tam prowadzi swoje życie, jeden z nich jest policjantem i w pewnym momencie na początku serialu, prowadząc sprawę o morderstwo, znajduje na, mm, znajduje na miejscu zbrodni DNA tego chłopca. No i cała sprawa się otwiera. To pociąga za sobą mnóstwo innych wątków i to jest właśnie wałkowane do samego końca. I teraz jest, problem jest taki, że ogólnie ten serial jest bardzo dobry. Ja naprawdę go bardzo, bardzo polecam. Jedyne, co bym mógł powiedzieć jako problem, to to fakt, że w książce jednak tych wątków jest trochę mniej, a tutaj dziesięcioodcinkowy serial, który trzeba zapchać i sprawić, żeby widz no, cały czas był przykuty do ekranu to trochę trzeba tych tropów pootwierać i mnie się wydaje że gdyby ten serial ograniczyć do ośmiu czy kurczę nawet sześciu odcinków, to on by dużo, dużo zyskał, ale tak czy siak jest to serial naprawdę niezły i jeśli jesteście fanami Kobena, to ja naprawdę bardzo polecam ten serial bo to była dla mnie doskonała rozrywka i ja nie widzę jakichś większych minusów tej produkcji. Nie będę tutaj się zagłębiał w szczegóły, bo no, nie będę psuł ludziom przyjemności z ewentualnego obcowania z tym tytułem. Zresztą tutaj było za dużo wątków, żeby, żeby to wszystko poruszać, bo tak jak powiedziałem, naprawdę ten serial odkrywa przed widzem ciągle jak, jakąś nową stronę tej historii. Ale ja uważam, że wszystko zostało poprowadzone nieźle. Może gdzieś tam kilka elementów z środka bym wyrzucił, ale to nie jest coś, co jakoś wpływa negatywnie na moją ocenę. Bardzo podoba mi się, jak to się skończyło i tyle. No, Koben w swojej fajnej, może nie najfajniejszej, ale na pewno fajnej postaci. I to by było na dzisiaj wszystko. Znów planowałem omówić tu sześć seriali, a okazało się, że cztery zajęły mi znów bliżej 40 minut niż 30 także ja się na dzisiaj z wami żegnam zostało mi jeszcze kilka produkcji z minionego sezonu myślę, że zamkniemy się w jednym bądź dwóch podcastach to by było na dzisiaj wszystko trzymajcie się ciepło do usłyszenia cześć